Panie Szcześniak, już pan nas opuszcza? Mam nadzieję, że wszystko się udało. Tak, dziękuję panu bardzo. Wspaniałe lato. Wiele się o sobie nauczyłem. Doskonale. Niestety pozostaje kwestia pańskiego rachunku. U wie pan co? Jestem obecny między płytami i trochę krucho u mnie z pieniędzmi. Rozumiem. Może więc pan nas zreklamuje na swoim albumie? Huh. Nie wiem, zobaczę. Może coś wspomnę.